Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 22, wersety od 54 do 62. Możemy zaczynać? To proszę, powstańmy. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwycili go więc, poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana, a Piotr szedł z daleka. Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli w koło, Piotr usiadł także między nimi. A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła I ten był razem z nim. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc, nie znam go kobietą. Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł, i ty jesteś jednym z nich. Piotr odrzekł, człowieku, nie jestem. Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić, na pewno i ten był razem z nim i jest przecież Galilejczykiem. Piotr zajrzekł. Człowieku, nie wiem, co mówisz. I natychmiast, gdy on jeszcze mówił, zapiał kogut, a Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział, Dziś, nim kogut zapieje, trzy razy się nie wyprzesz. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Oto słowo Pańskie. Macie tego więcej? <stydzianie> Powiedziałem wczoraj w czasie mszy świętej, <stydzianie> że historia ludzkości jest zamknięta pomiędzy odejściami. Tak sobie później uświadomiłem, że odejście Adama i Ewy z raju czy wyrzucenie ich z raju dla wielu z Was może być słabym argumentem. Bo wyszli razem. Ale. Jest jedno małe ale. W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg sporządził dla nich odzienie ze skóry i przychodził. Oni wyszli razem ale każdy w swojej skórze, w swojej inności. Ta skóra jest symbolem właśnie inności. I tak jest po dzień dzisiejszy. Chciałbym zatem, ażebyśmy dzisiaj na bazie tego tekstu weszli w swoją skórę. Weszli w doświadczenie, które jest w Tobie i spróbowali określić swoją tożsamość. Ja wiem, że to się nie da w ciągu 45 minut. Ale możemy spróbować, przynajmniej rzucić światło na to, kim tak naprawdę jestem. Przyjrzyjmy się tej perykopie biblijnej, abyśmy potem mogli dojść do pewnego wniosku. Schwycili go więc, poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana. Oczywiście mowa tutaj jest o Jezusie Chrystusie. Użyto tu tego samego czasownika, który odnosi się do poczęcia Jezusa i poczęcia Jana Chrzciciela. W tej godzinie, można by powiedzieć, noc chwyta światło. W ciemności poczyna się ten, który jest światłością świata. Tego, który jest światłością świata musimy odnaleźć w sobie. W naszej ciemności. W naszej ciemności zaczyna żyć nowe życie. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana. Od tej chwili Jezus nie czyni już nic. Nie czyni nic. Można by powiedzieć, że skończyło się działanie Jezusa. Jest więźniem. Zaczyna się jego męka. Jezus staje się przedmiotem w rękach człowieka. Czy ty godzisz się na to, żeby być przedmiotem w ręku człowieka? Patrząc w przestrzeni historii, tam za swoje plecy, nie godziłaś się i nie godziłeś się być przedmiotem. Mamy pierwsze odejście od Chrystusa. Ponieważ nie chcę być marionetką. Nie chcę czuć się manipulowana przez Ciebie. Nie chcę, żebyś mną manipulowała. Pierwszy obraz naszej przeszłości. Pewnie nie najłatwiejszy dla Ciebie. Bóg staje się niemocny, aby wydać się w ręce człowieka. W nasze ręce. Wyle, yy, wylejemy na Niego całe zło, które w sobie nosimy. I tak się też dokonywało w Tobie. Wylewałaś albo wylewałeś zło na siebie, na męża, żonę, na Boga. W tej ciemności. Opuszczenia, niemoc. Bo Bóg stawał się bezradny w Tobie. Bezradny na to, co jest w okolicznościach Ciebie, w okolicznościach Twojego życia. Co się dzieje w środowisku Twojego życia. A Piotr szedł z daleka. Chciałbym, aby każdy z Was spróbował utożsamić się z Piotrem. Jezus jest wzięty. Piotr kochał go. Pamięta słowa, które wypowiedział w Ewangelii według świętego Łukasza, 22 rozdział, 34 werset. Jestem gotów iść za Tobą do więzienia, a nawet na śmierć. Pamiętam te słowa. Znowu bolesne przypomnienie. Przepraszam, że będę ranił. A pamiętasz te słowa swojej gotowości? Pamiętasz, jak słuchałeś czy słuchałaś tych samych słów, Pójdę za Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Nie mogę bez Ciebie żyć. To jest ta sama rzeczywistość. Zobacz, jak jesteś blisko y, Piotra. Zobacz. Piotr bierze pod uwagę swoją miłość. I my też bierzemy pod uwagę swoją miłość. Kiedy wypowiadamy tamte słowa. Czy kiedy wypowiadaliśmy tamte słowa kiedy słuchaliśmy słów, które do nas były wypowiadane. Z drugiej strony. Braliśmy pod uwagę miłość. I najczęściej tylko miłość braliśmy pod uwagę. Nic się wtedy innego nie liczyło. Hmm? Prawda czy fałsz? Prawda. Prawda. Myślę, że tak. Nic się wtedy innego nie liczyło. Piotr, kiedy wypowiadał te słowa do Jezusa, Brał pod uwagę swoją miłość. Ale w ogóle nie brał pod uwagę swojej słabości, swojej niemocy, swojej nieumiejętności, swoich braków. Tego wszystkiego, co jest ciemnością w nim samym. Nie brał tego pod uwagę. I często, kiedy jesteśmy skupieni na tym, co jest najpiękniejsze, bo miłość jest najpiękniejsza, zapominamy o tym, co jest ciemnością w nas sam. Ty niczym się nie różnisz w tym podejściu do rzeczy od tej drugiej połówki, której tutaj nie ma. Niczym. Dokładnie tak samo postępowałeś. postępowałeś. Nawet może nieświadomo. Zazwyczaj tak bywa. Piotr pójdzie za Jezusem tak naprawdę dopiero wtedy, gdy zaufa Jemu, a nie zaufa sobie. Szedł za Nim. Idzie się za tym, kogo się kocha, by być z Nim i by być tak jak On. Szłaś za Nim. Szedłeś za nią. Ta wędrówka ciągle trwa. Bo dzisiaj idziesz za Nim z daleka. Nie z bliska. Idziesz za Nim dokładnie z daleka, jak Piotr, patrząc, co on robi. Hmm? Nie mów, że nie, bo nie wierzę. Patrząc, jak postępuje, z kim jest, a z kim nie. Echo tego z daleka było wczoraj wieczorem, kiedyście się przedstawiali. Tak. Było wczoraj wieczorem. Ba! To z daleka jest ciągle teraźniejszość, Ale tej teraźniejszości jest olbrzymie przynaglenie bliskości. Kiedyś jeszcze jako kleryk miałem takie doświadczenie. Uczestniczyłem w takim projekcie. Pracownik uliczny Związek Psychologów Praktyków polskich psychologów, praktyków w Krakowie. Organizował taką grupę studentów. Udało nam się z moim współbratem wkręcić w tą grupę, ten projekt. I miałem takie ćwiczenie, jedno z wielu, że dwie godziny chodziłem za dziewczyną. Po mieście, po Krakowie. A potem była zmiana i ona dwie godziny za mną chodziła. Potem wszyscy zebraliśmy się w sali i omawialiśmy co, kto jak się czuł i jak przeżywał, kiedy ktoś był blisko, kiedy ktoś był daleko. Ona mnie na tyle znała, wiedziała gdzieś w seminarium, zawsze chodziła koło seminarium. Żeby wszyscy inni widzieli, że ja chodzę za nią. To było trochę zabawne, ale potem jej to wypomniałem. Śmiała się z tego. Więc ona też zauważyła, kiedy ja spotkałem swojego przyjaciela i rozmawialiśmy, nie wiem odległość taką 500 metrów, to powiedziała mi, że... Ona chciała, żeby ta odległość była bardzo krótka. Myślę, że nie tylko w kobiecie jest to pragnienie bliskości, czego mogliśmy dzisiaj doświadczyć rano przy powitaniu. Piotr również ma to pragnienie, ale nie ma odwagi. Nie ma odwagi, żeby zmniejszyć tę odległość. Bierze pod uwagę swoją miłość. Być może ma również w pamięci słowa, które wypowiedział publicznie, Dlatego teraz idzie za swoim Panem. 55 werset. Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli w koło, Piotr usiadł także między nimi. To jest nasza sytuacja. To jest nasza sytuacja. Wszyscy siedzą wokół ogniska. Ognisko jest figurą tego, który oświeca wszystkich siedzących w ciemnościach. Wszystkich, którzy siedzą ciemności śmierci. Myśmy tutaj przyjechali właśnie do ogniska, żeby wyjść z naszych ciemności. Żeby wspólnie pobyć. Jesteśmy sługami. Również Piotr jest między nami. On też jest ciemnością i chłodem. On też potrzebuje światła i ciepła Chrystusa. Tak jak my potrzebujemy. Ciepła, światła, bliskości. Zaraz Piotr stanie przed trzema pokusami. Takimi, jakimi stawał Jezus. Chciałbym je pokazać, żebyśmy sobie uzmysłowili, że w tym stanie ducha, w którym się znajdujemy i w to, co jest wpisane teraz w nasze życie, że w tym wszystkim działał nie tylko człowiek, a on działa również zły duch, poprzez pokusy. Podczas, gdy Jezus daje swoje świadectwo w sali Sanhedrynu, świadectwo Piotra rozgrywa się na dole, pomiędzy sługami, współsługami. Stoi na dziedzińcu życia codziennego. Nie jest oderwany od rzeczywistości. Jest pośród naszych spraw. To Ty, która, albo który jesteś w tej komunii tutaj. Stoi na dziedzińcu życia i odkrywa tam swoją tożsamość. Poznaje, że jest grzesznikiem, za którego umiera Pan. Ta prawda zaczyna do niego dochodzić. Uświadamiać sobie, jaki jest proces dochodzenia do tej prawdy. a jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła i ten był razem z nim. Piotr czuje przeszywający go wzrok sądu i potępienia. Czuje oko władzy nad życiem i śmiercią. Czuje. Co więcej, człowiek jest taki, jakiego się go postrzega, Ożywiany albo zabijany wzrokiem innych. Znasz bardzo dobrze ten wzrok, który zabija. Bardzo dobrze. I kiedy jesteś Piotrem, to teraz możesz sobie przypomnieć te wszystkie momenty, w których ten wzrok padł na ciebie. I te słowa, i ten był razem z nim. Razem z Nim. Razem z Nią. Bycie z Nim dla Piotra i dla nas wszystkich, bycie z Jezusem jest istotą ucznia i zbawieniem wszystkich. Ale bycie z Nim dla Ciebie albo z Nią dla Ciebie w perspektywie przeszłości to było coś, co można by tak powiedzieć chyba, było spełnieniem Twoich marzeń. Czyli jakaś wielka nagroda, jakieś wielkie przywiązanie, jakieś wielkie centrum, no szaleństwo wręcz. Olbrzymie, z Nim. Stworzony w Nim jest osobą tylko wtedy, kiedy jest z Nim. Przecież sens Twojego życia jest z Nim, z nią. Teraz to widzisz dobrze. Teraz to widzisz dobrze. Teraz o to walczysz. Z Nim. Dlatego złoczyńca tego dobra, dobrego łotra na krzyżu, kiedy Jezus na niego popatrzył i usłyszał go, traktuje jako swojego przyjaciela. I mówi, dziś będziesz ze mną. Z nim, ze mną, dziś. Nie ma go. Byłem z nim. Burza mózgu. Burza uczuć. Burza emocji. To wszystko dokonuje się w grupie ludzi, którzy stają się... Bliscy poprzez ogień, ale stają się dalecy poprzez niezrozumienie. Na takie pytanie odpowiada Piotr: „Nie znam go, kobieto. W twojej historii życia był taki moment, kiedy musiałaś albo musiałeś sobie powiedzieć: „Nie znałem go”. Nie znałam go. Nie znałam go. Byłem, ufałem, starałem się. Kochałam, oddałam siebie, dałam wszystko, w nim pokładałam nadzieję. Myślałam, że go znam. Nie znam go. Nie znam go od tej strony ciemnej. Od tej strony, która, która mi się nie objawiała. Nie ujawniała. Nie znam go. I Piotr w tym momencie mówi prawdę. Piotr rzeczywiście nie zna tego Jezusa. Tak jak ty rzeczywiście nie znałaś tego człowieka, nie znałeś tej kobiety. Znałaś, tak jak Piotr, kogoś zupełnie innego, czyniącego cuda, potężnego, a nie słabego. Piotr nie znał Jezusa, który godzi się na krzyw. Zapowiedzi, męki Jezusa były odbierane przez Piotra jednoznacznie. Nie może to się Tobie stać. A Jezus mu powiedział zejdź mi z oczu, szatanie. Znowu może być wspomnienie, w którym usłyszałeś te same słowa zejdź mi z oczu, szatanie. Bo nie myślisz tak jak ja. I kiedy Ty to odbierasz, przyjmujesz do siebie to to jest ból to jest rana to jest nagle staniecie w prawdzie że tak naprawdę żyjąc pod jednym dachem my siebie nie znamy nie znamy się dwa lata temu prowadziłem tutaj rekolekcje dla par małżeńskich tak mi się fajnie złożyło, że poprosiłem kilka par żeby dali świadectwa prowadziły mnie na kanwie procesów, które zachodzą w małżeństwie i w narzeczeństwie najpierw spotkanie fascynacja sobą chodzenie ze sobą, potem otwieranie oczu, kim jestem, akceptacja siebie zgoda na życie razem deklaracja misji życiowej jak ono będzie wyglądać na przyszłość ale brakowało mi świadectwa do akceptacji siebie nie miałem takiej pary, która by chciała to świadectwo powiedzieć. Zostawiłem to Panu Bogu, przed czas rekolekcji. No, Mam robić takie wprowadzenie do tego tematu. No i nie mam świadectwa. Zaczepiłem pierwszą parę. Myślałem sobie, dojrzała, 20 parę lat, starzu małżeńskiego. Może coś powiedzą. Nie, nie, nie, nie, nie. nie. A w międzyczasie wybiega druga para. Młodsza, dużo młodsza. Wrzuciłem hasło, po pięciu minutach dali mi odpowiedź. Po wprowadzeniu stali tutaj, w tym miejscu i ona zaczęła swoje świadectwo. Jesteśmy tutaj, aby odbudować nasze małżeństwo. Dwa tygodnie temu mąż powiedział, że odchodzi ode mnie. Że mnie zdradził z inną kobietą. I ona opowiada tą swoją historię od środka. Płacze i opowiada. Potem on mówi, jak jechał na Jasną Górę, żeby tam podjąć decyzję, żeby powiedzieć swojej żonie, że odejdzie od niej. O ironia. I był na Jasnej Górze, modlił się do Matki Bożej o odwagę. Po czym, wracając z Jasnej Góry, jakoś trafił do kaplicy świętego Józefa. Tam wtedy modliła się wspólnota Mamre. Włodek Cyran na niego nałożył ręce. Kapłan, pasterz tamtej wspólnoty. Modlili się nad nim. Po czym w drodze do Cieszyna, bo z Cieszyna byli, w pociągu on przemodelował całe swoje życie. Stanął przed swoją żoną i nie mógł nie powiedzieć, że jej zdradził. Ale nie mógł też powiedzieć, że ją odejdzie od niej. Wszystko było w jej rękach. Kiedy ona to usłyszała, pobiegła do pokoju, zaczęła ryczeć, ona to opowiadała, bo cały świat się jej zawał. Ale zobaczyła Jezusa w koronie ciernowej na obrazie, który dostali taki ślubny obraz. Zmiękła. Wylało się z niej. Morze łez. Stanęła przed swoim mężem i mówi: spróbujmy razem. Jeszcze raz, przebacząc. Szukali w internecie, znaleźli nasz dom, nasze rekolekcje. Przyjechali. Tak jak wy, tak i ta para, i wszystkie pary tutaj w ryczał. Wszyscy rzeźbi. To doświadczenie nieznania rzeczywistości drugiej osoby jest bardzo bolesne, szczególnie w aspekcie, kiedy odkrywamy to, co w człowieku siedzi. Jego inność od nas. Dużo by na ten temat mówić. Ale tutaj pojawia się pierwsza pokusa. Nieznajomość Jezusa ukrzyżowanego albo zapomnienie o Nim. To jest w relacji Piotr-Jezus. Nasza w relacji ja, mąż, żona jest dokładnie to samo. Nieznajomość człowieka w cierpieniu, człowieka w niemocy, w ciemności, poddawanego pokusom diabła, pokusom porządliwości, pokusom e, swojej całej cielesności. Albo zapomnieli o tym, że to jest inny człowiek, inny kosmos. Centralnym punktem wiary chrześcijańskiej jest poznanie Chrystusa i przebywanie z Nim. Z tym, który jest ukrzyżowany dla mnie. W procesie rozwoju życia małżeńskiego poznanie jest czymś bardzo ważnym. Ono powinno się dokonywać już w narzeczeństwie. Dzisiaj wiemy, jakie są narzeczeństwa. Jak to Poznanie jest skoncentrowane tylko do pewnych elementów, aspektów. Obserwuję młode pary, które tutaj przychodzą na kursy dla narzeczonych. Takie świadectwo kobiety, która była z mężczyzną. On trochę podchmielony przyszedł na kurs. Wszyscy jej mówili, od pary prowadzącej, kapłana, który z nimi był i kilku jeszcze osób, które siedziały w kręgu, że ten człowiek nie jest dla ciebie. Ona nie słuchała. Nie słuchała. To jest pokusa nieznajomości Jezusa ukrzyżowanego. Ba! To jest również pokusa aktualna. Tu i teraz, w Tobie. Bo Jezus Chrystus ukrzyżowany to jest to cierpienie, które masz w sobie. W tym doświadczeniu teraźniejszości. A nie tylko historii. Po chwili zobaczył Go ktoś inny i rzekł I Ty jesteś jednym z nich. Piotr odrzekł, człowieku nie jestem. Przedtem było z nim, a teraz jednym z nich. Przedtem była relacja osobowa, a teraz jest relacja wspólnotowa. I ty należysz do wspólnoty uczniów. Człowieku nie jestem w tej wspólnocie. Widzisz różnicę? Człowiek nie jest sam. Piotr kiedy mówi nie jestem to można by powiedzieć, że to, to nie jestem jest imieniem człowieka który nie przebywa z tym który jest i tutaj nagle Piotr odkrywa prawdę o sobie jest nie jestem trudne jest brakiem i ty to przeżywasz dzisiaj jesteś brakiem całości częścią, całości, ale czegoś brakuje. Chodzi o przynależenie do wspólnoty. Przedstawiałaś się, przedstawiałeś się bardzo często. Jestem w małżeństwie, ale od czterech lat separacji. Czujesz wspólnotę, przeżywasz ją, ale jednocześnie przeżywasz brak. To jest Twoja teraźniejszość. Twój ból. Twoja rzeczywistość. Druga pokusa, jaka się jawi przed Piotrem i być może będzie się jawiła przed nami, to jest to, że upatrujemy swoją tożsamość w formalnej przynależności do wspólnoty. Bez przebywania z nią. Tak się nie da. W każdej ludzkiej wspólnocie, Chrystus ma być w centrum. W każdym. Pokażę wam to teraz. Bardzo proszę e, ciebie. Stań sobie tutaj. Tak, tak. A czterech mężczyzn proszę, żeby otoczyli go kołem. No może na wyżej. No. Zróbcie wokół niego krąg. Na dwa kroki odległości od, od niego. Trzeba by się schować trochę. Nie mamy za bardzo miejsca. Stań się w środku. Aha. O, a tu się zatrzymaj. Tu mamy garten. To jest Jezus w środku, we wspólnocie. Jak masz na imię? Jak masz na imię? Bolesław. Między Bolesławem a Markiem jest około czterech kroków. Zróbcie takiego tip-topa w stronę Jezusa żeby się do Niego zbliżyć. Mhm. Kiedy idziecie w małżeństwie razem, kiedy w centrum jest Jezus, to się zbliżacie do Jezusa, tak? To zróbcie tego titopa jeszcze. No. Widzicie, co się dzieje pomiędzy Markiem a drugim studatem? Jeszcze bliżej. Nagle, nie tylko my zbliżamy się do centrum, do Jezusa, ale my zbliżamy się do siebie. Jeszcze bliżej. Je, jeszcze bliżej Jeszcze bliżej W Chrystusie jesteśmy jedno Niech mi ktoś nie mówi Że kocha Jezusa A nie kocha swego brata Niech mi ktoś nie mówi Że on jest zapatrzony w Jezusa Idzie do Jezusa A oddala się od swego brata ten prosty przykład pokazuje nam, że im bliżej jesteśmy Jezusa, tym bliżej jesteśmy siebie. Pokaż, jak Jezus kocha ludzi. Nie zapominaj o tych, kto masz za plecami. Dziękuję bardzo. Zobaczcie. upłatrywanie swojej tożsamości formalnej przynależności do wspólnoty. Formalizm. Na papierze. Wszystko ok. Jesteśmy bowiem razem tylko w Jego imię. Można by powiedzieć tak. Bycie razem we własne imię oznacza budowanie wieży Babel. We własne imię. Nie chcę w tym momencie, żebyś robiła, czy robił rachunek sumienia, jak to było tam wcześniej. Możesz sobie pluć w brodę, że wcześniej o tym nie wiedziałaś, że byłaś głupia, czy głupi, ponieważ interesowała cię zupełnie inna rzeczywistość. To już jest przeszłość, tego się nie da zmienić. Dzisiaj to już wiem. To boli, to jest w nas. W nas jest rana duchowa. Być może dla Niego, dla Niej robiliście coś, do czego nie byliście przekonani. Tylko po to, żeby utrzymać status. Tylko po to. Kochającej się pary małżeńskiej. A pod skórą? Zupełnie coś innego. Inny świat. Wokół Piotra na chwilę się uspokaja, wycisza. Po chwili zobaczył go ktoś inny. Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł za wzięcie twierdzić, na pewno i ten był razem z nim, jest przecież Galilejczykiem. Piotr odpowiada, człowieku nie wiem co mówi." I natychmiast, gdy on jeszcze mówił, zapiął kogut. Co tutaj mamy przedstawione? Wokół Piotra narasta wrogość, niczym y, przybierająca fala, która w końcu ma go zatopić. Jesteś Galilejczykiem, a akcja się dzieje w Jerozolimie. Jego wymowa ujawnia to dobitnie. Galilejczycy byli uważani za buntowników. Skoro Jezus z Nazaretu, z Galilei, to buntownik, a ty byłeś razem z nim, to jesteś buntownikiem tak jak on. Nie mów mi, że w sobie nie przeżywałeś, nie przeżywałeś buntu. Chodźmy na tą sytuację, która cię spotkała. Czy spotyka ciągle. Piotr nie wytrzymuje napięcia. Człowieku, nie wiem, co mówisz. Ale tak naprawdę oświadcza swoją zupełną obcość. To trzecia pokusa. Pokusa zamiany doświadczenia wiary na ideologię chrześcijańską. Ideologię małżeństwa. Zamian Tego, co ma nieść życie na to, co się dzieje w tobie. Przecież on ma, on powinien. Ona powinna. Zobaczcie, czy my czasem teraz nie wpadliśmy w tą ideologię. Tą ideologię powrotu. Tą ideologię przemiany. Gdybym każdego z, i każdą z was pytał, przyjęłabyś go, przyjął ją do domu? Hm? Hmm? Z otwartymi rękoma. Pewnie tak. Każdy by powiedział w końcu tak. Czy to nie jest ideologia? Ideologia, którą sobie tworzymy na obraz yy, miłości za którą wciąż tęsknimy. Trudna jest to pokusa. Trudna, ponieważ dotyka naszej rzeczywistości. Wiedzieć i nie doświadczać to piekielna kara potępienia. A przecież my już wiemy. Większość z was przeszło etap dwunastu kroków to nie są pierwsze wasze rekolekcje ten czas nie trwa rok ale już dłużej Niech w niektórych przypadkach zdecydowanie długo dużo wie. i teraz co? trzeba znaleźć sobie nowy świat nowe wartości popatrz Jezus pokonał wszystkie pokusy my w nie popadamy ale dzięki temu rozumiemy że potrzebujemy zbawienia Gdyby Piotr nie upadł, nie zrozumiałby, że Chrystus umarł za niego. Być może, gdyby Ciebie to nie spotkało, co Cię spotkało, nigdy nie zrozumiałabyś i nie zrozumiałbyś, co Bóg czyni dla Ciebie. Ja nie wiem, dlaczego tak to się dzieje. Jeden to ma, drugi tego nie ma. Nie wiem, nie powiem Ci na to pytanie. Ale widzę że dokonuje się pełny czas. Bo natychmiast, kiedy Piotr to wypowiedział, zapiął kogut. Kogut zapowiada koniec nocy, początek dnia. W chwili, gdy człowiek dotyka dna, otchłani, jest on gotowy na zbawienie. I tak sobie głośno myślę, że w twojej historii życia ten, ta trauma, która cię spotkała, to doświadczenie, było otwarciem drzwi rozpaczy zapewne ale również było doświadczeniem ciemności w którą wchodziła łaska i wchodzi nadal bo to jest moment który działa Bóg a Pan obrócił się i spojrzał na Piotra wspomniał Piotr na słowo Pana jak mu powiedział Dziś, nim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. To nie Piotr odwraca się ku Jezusowi, ale to Jezus odwraca się do Piotra. Człowiek jest niezdolny zwrócić się do Boga. A Bóg może i chce to zrobić. Przez moje doświadczenie życia mogę wam dzisiaj powiedzieć, że jeszcze w zakonie uczono mnie, że mam ciągle szukać Boga. A ja doświadczam wręcz czegoś innego. Doświadczam, że jestem spotykany przez Boga. Że Bóg mnie spotyka w mojej rzeczywistości życia. I to, co się stało z Piotrem, to, co się stało z Tobą, być może chciałbym, żebyś to zobaczył i zobaczyła w perspektywie Bóg Ciebie spotyka. Bóg nie spotyka. W takiej właśnie perspektywie. Dziwne jest to. Bardzo dziwne. Jezus poznaje Piotra w tym spojrzeniu, w nowym spojrzeniu. To nie jest zwrok tych, którzy są przy ognisku. To nie jest to spojrzenie tych, którzy oskarżają. Dzisiaj Jezus na Ciebie patrzy i objawia Ci swoją współczującą miłość. I dopiero wobec takiego wzroku, wobec takiego spojrzenia możesz doświadczyć prawdziwej wolności. Wolności Chrystusa. Tej wolności, która potem wyzwala energię ducha do tego, żeby przebaczyć, do tego, żeby przestać być agresywnym, do tego, by znaleźć siłę do życia, do tego, by znaleźć siłę do służby, żeby świat nie przerażał czy do, czy do akceptacji rzeczywistości. Zobacz, co się dzieje. Pan pozostał mu wierny, choć Piotr nie był wierny Chrystusowi. Pan nie może zaprzeczyć sobie samemu. Pan umiera za Piotra, a nie odwrotnie. Chciałbym, żeby ta myśl Ci towarzyszyła. Chrystus umarł za Ciebie. Piotr wychodzi na zewnątrz, oddala się od Jezusa, unika spojrzenia Boga, tak samo jak Adam. Adamie, gdzie jest? Jezus kocha nas do tego stopnia, że przebywa z nami, nie potępiając. Nie potępia nas właśnie wtedy, gdy jest skazywany przez nasze lęki. Co więcej, Piotr uświadamia sobie, że w tym momencie wychodzi z niego cała jego ciemność. To koniec jego fałszywej tożsamości. Dokonuje się chrzest serca. O poranku wychodzi objawienie. Ja jestem. Ta godzina, do tej godziny się przygotowujemy. Czy ty będziesz jak Piotr w godzinie próby? Czy jesteś w godzinie próby jak Piotr? Jego doświadczenie jest normą dla każdego wierzącego, który nie może i nie powinien liczyć na własne siły. Lecz tylko na siłę i wierność Pana. Piotr zadając śmierć swej nieprawdziwej tożsamości odnajduje tożsamość autentyczną. Chciałbym, żebyś Ty również odnalazła swoją autentyczną tożsamość. Odnalazł swoją autentyczną tożsamość. Jak ją mogę zdefiniować? Bardzo prosto. Moją tożsamością jest miłość mego Pana do mnie. Miłość mego Pana do mnie. To jest moja tożsamość, ucznia. A przecież jesteś uczniem Chrystusa. Zatem moją nową tożsamością ma być bezinteresowna miłość swego Pana. Przyjąć ją. Masz już doświadczenie zranionej miłości. Poranionej miłości. Masz już doświadczenie miłości ukrzyżowanej. Ale też masz doświadczenie tej miłości z dużej litery, ukrzyżowanej z dużej litery, która dla ciebie staje się owocem. Co zrobisz? Co zrobisz z bólem swojej aktualnej tożsamości? Chcę Cię zaprosić do medytacji nad tym słowem. Weź sobie podejdany. Weź sobie podejdę. Nie czytaj teraz. Chcę Cię zaprosić do tego, abyś podjął jeszcze raz z Piotrem medytację nad tym tekstem i do tej medytacji masz jeszcze pomoc w tej kartce, która jest zupełnie jakby oddzielną rzeczywistością a jednocześnie wpisaną w to co przeżywał Piotr i co przeżywasz ty tak jak to jest w programie mamy na to dużo czasu Zapraszam do tego, żeby dać sobie prawo do milczenia, do, znale do znalezienia swojego kątka tu w domu albo poza domem. Tam jest w tyłu oratorium, y, kaplica jest pod nami, y, przestrzeń wokół domu, być może jeszcze jest kościół otwarty, trzeba by sprawdzić, nie wiem. Znajdź sobie miejsce, pobądź tym słowem. I przejdź jeszcze raz drogę, którą wyznacza Piotr. W swoim zaparciem. I własną drogę. A potem oddaj ją w miłosne spojrzenie Chrystusa. Będziemy to robić wszyscy wspólnie wieczorem na nabożeństwie. Amen.